Donald Trump. Benjamin Netanyahu dodał, że głównym postulatem Izraela pozostaje rozbrojenie Hezbollahu. A więcej o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie powiemy po 22 w magazynie Polska i Świat. Społeczność całej polskiej piłki nożnej pożegnała Jacka Magierę. Drugi trener reprezentacji Polski spoczął dziś na Powązkach Wojskowych w Warszawie. W ostatniej drodze piłkarzowi i trenerowi towarzyszyły tłumy pogromowe. W trakcie mszy żałobnej sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski zwracał uwagę na to, jakim człowiekiem był Jacek Magiera. Był utytułowany, ale skromny, wymagający, ale życzliwy. Jadku. Trudno nam pogodzić się z myślą, że Twój ziemski mecz dobiegł końca. Piłkarz Marek Sagan...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 JEDYNKI JEDYNKA TO JEST RADIO AUTOPROMOCJA Mówiła, że tam, tam było zimno, ona, ona miała malutkie dziecko, ona była z mężem, malutkim dzieckiem na, na tym stypendium. Studiowała zresztą literaturę arabską, co jest może trochę paradoksalne, no, ale widocznie metodologia na, na uczelniach zachodnich jest trochę inna i to jej dużo też, te, też dało. No i właśnie, żeby się oderwać od tej rzeczywistości, ona jeszcze słabo jeszcze znała angielski wtedy, to zaczęła pisać tę książkę i powiedziała nawet, że jej było łatwiej pisać o realiach jemeńskich, właśnie z No, w wielu tych książkach się przewijają i w Polsce panuje takie przekonanie, że one się zupełnie inaczej układają w tych społeczeństwach muzułmańskich. Jak pani to widzi? No, jako osoba wykształcona yy, w tej dziedzinie, a z drugiej strony też no, obcująca z literaturą. Tych krajów. No ja to widzę tak, że to jest bardzo, to bardzo zróżnicowane. Chociaż no, pewien, pewne cechy są wspólne, silne więzi rodzinne, kontrola. bo o ile wiem, że w, Az w Azji centralnej... Tak, też, prawda? też. To, to, też. No pani, to, to, to jest z, właśnie część takiej mitologii perskiej też. Też właśnie, ale, ale to się mhm. wywodzi tak, właśnie m. od tych Beduinów półwyspu Arabskiego. Mhm, i Tutaj właśnie mi przypomniał wiersz Heinego Nie pamiętam w czyim tłumaczeniu na polskie to z, z tego dywanu wschód i, wschód i zachód. Ród mój plemieniem, Azra się zowie, a każdy z Azrów kocha raz w życiu. To mhm. jest właśnie nawiązanie. Na Słuchacie Państwa audycji Głosy Kobiet. Ja nazywam się Ludwika Włodek, a ze mną w studio jest Hanna Jankowska, tłumaczka, tłumaczka między innymi z języka arabskiego. Przed przerwą rozmawiałyśmy o miłości, często też tej niespełnionej miłości albo miłości, która w jakiś To że tłumaczyłam dzieła pisarek, począwszy od pierwszej książki, którą debiutowałam, to były koszmary Bejrutu, syryjskiej pisarki Ghada Samman, opowiadającej o, o wojnie w Libanie, że może to jest taki dobór tych moich w cudzysłowie, książek, że opowiadają o konfliktach, o, o traumach związanych z konfliktami, które się rozgrywają w tym rejonie świata. Kiedy śledziłam pierwszą wojnę domową w Libanie, 70. Z gorzej po prostu te wydarzenia. No akurat jak rozmawiamy, trwa kolejna wojna. Tak, trwa kolejna wojna. Ale czy na przykład jakoś, nie wiem, we wrażliwości, w sposobie pisania o, o sobie... Są jakieś rzeczy, które Pani się wydają wspólne dla tych arabskich autorek? Czy na przykład, nie wiem, zupełnie inna jest kultura powiedzmy, palestyńska, a kultura egipska czy, czy jemeńska? Czy pisarki palestyńskie skupiają się, skupiają się mówiąc tak ogólnie na... od wydarzeń historycznych i politycznych, od losu palestyńczyków. Hmm. Że to jest taka przemożny problem, tak. że po prostu nie da się od tak. niego uciec, tak? Tak. I to y, dotyczy nie tylko pisarek tworzących w języku arabskim, ale także, bo, bo jest też cały nur, prawda, y, pisarek i pisarzy piszących w językach innych, na przykład po, po angielsku pisze y, Susan Abulhawa. Y, jej książka Poranki w Dżeninie się niedawno, niedawno ukazała, to zresztą drugie wydanie w innym tłumaczeniu. I jeszcze jedna książka, która w tej chwili tytułu, nie, nie hmm. pamiętam, Pamiętam, też się niedawno Polsku ukazała, i jej te tematyką jej książek jest Tragedia Palestyńczyków. Natomiast Egipcjanki bardziej się chyba skupiają na sprawach obyczajowych, na, na analizie społeczeństwa, na roli, roli kobiety w społeczeństwie, na tym właśnie napięciu między tradycją a nowoczesnością. Mm -hmm. No tak, ale też chyba zaskakująco dużo jest tych kobiet w literaturze. Prawda? Tak, oczywiście i to właściwie, to nie dożyła 2002 roku. W każdym razie, w każdym razie, no, no współczesna nam. Mhm. I, e, fragment jej autobiografii można znaleźć w ostatnim arabskim numerze literatury na, na świecie. Ona pochodziła z bardzo takiego bogatego, wręcz arystokratycznego rodu z Nablusu, szalenie konserwatywnego. Kiedy miała 12 lat, zabrano ją ze szkoły, bo rodzina podejrzewała, że, że flirtuje z jakimś szkolnym kolegą. Ale, ale w domu ją uczył brat Ibrahim Tukany znany poeta palestyński, który pisał wiersze patriotyczne i po jego przedwczesnej śmierci, bo on zmarł na gruźlicę bodajże, pisała pisała właśnie elegię na jego cześci. A jak, jak te kobiety, pisarki są odbierane w swoich społeczeństwach? No to jest, to jest bardzo różnie, właśnie zależy, zależy od was, oczywiście w kręgach oczytanych, intelektualnych, no, one są popularne, ale na przykład Bushra al maktari You Odbierane we własnych społeczeństwach. I chciałabym jeszcze przez chwilę pociągnąć ym, ten wątek, czy w jakiś inny sposób się czyta? W arabskich społeczeństwach niż na przykład w Europie. Przez, no często to są tak. też społeczeństwa niewolne, prawda? Systemy są takie, że nie wiem, czy, na ile istnieje na przykład cenzura, tak, tego, A co się czyta, to wiem że o Algierii, na przykład, że wielu pisarzy algierskich nie jest wydawanych we własnych krajach. Jak to jest z tym sprawy? Tak, to, to, to w każdym, to w w każdym kraju wygląda inaczej. Mhm. Jest tak, że, że książki wydawane w jednym kraju nie są wpuszczane na terytorium drugiego. Jedno właśnie z cech literatury arabskiej jest pisanie. Aluzjami, jakieś ukrywanie... Takim ezopowym tematów, językiem. Ezopowym tak, językiem tak. ze względu na, na cenzurę, ponieważ właściwie no chyba wszystkie, wszystkie te kraje, to są kraje autorytarne w niektórych jest surowa cenzura obyczajowa i niektóre rzeczy by nie, nie przeszły. Właśnie przypomniało mi się z książek, które tłumaczyłam jeszcze prawda, na, na poprzednim etapie swojej działalności przekładowej. Ostatnia książka, jaką przed tą długą przerwą przetłumaczyłam z arabskiego, to była taka obyczajowa powieść libańskiej pisarki Hanan Aszajch, polski tytuł, tytuł i, i, i zagraniczny, i polski, tytuł Kobiety z piasku i mirry, natomiast arabski tytuł w dosłownym przykładzie było Pismo Gazeli, no mniejsza o to. W każdym razie są to losy czterech kobiet żyjących w pustynnym kraju, tego nazwa nie jest podana, ale domyślam Libijczykach na emigracji. Tam jest pokazane, no właśnie, kilkadziesiąt lat z ich życia, jak przyjechali na, na stypendium do Edynburga i dwóch z nich się wybrało na demonstrację pod ambasadę libijską. To było autentyczne wydarzenie, w tym sensie, że z okien ambasady otwarto ogień do tych demonstrantów. Tam zginęła młoda policjantka angielska. Ta dwójka bohaterów zostają ranni. Nie mogą już wrócić do kraju ani na studia fundowane przez libijski rząd. No i właśnie ich, ich los są opisane w tej książce, no jest to kwestia, jest to, proszę, kwestia życia na emigracji, dostosowywania się do warunków panujących właśnie w kraju, kraju osiedlenia. Trzecim bohaterem, trzecim z tych przyjaciół jest libijski pisarz, dysydent, który też za krytykę reżimu Kaddafiego musiał żyć na emigracji. Ich losy się właśnie, jak mówię, toczą przez kilkadziesiąt prawie lat do arabskiej wiosny i dwóch z tych bohaterów bierze potem udział w rewolucji libijskiej, jak to jest określane, czyli wydarzenia, wydarzenia arabskiej wiosny na terenie Libii i są przy schwytaniu Kaddafiego. Mhm. Na koniec chciałam jeszcze porozmawiać o pani warsztacie tłumaczki i o no też takich wyborach, nie wiem jak to nazwać, taktycznych, bo właściwie chyba są dwie szkoły wśród tłumaczy. Jedna jest taka, że zostawiają tą oryginalną specyfikę, zostawiają na przykład często oryginalne nazwy, jakichś rzeczy, przedmiotów. I z tego, co się zdążam zorientować, chyba pani do takich autorów należy, a są tacy, co wszystko tak spolszczają i na nasze przekładają. To znaczy, ja chyba przy, wybieram drogę pośrednio. Yy, na przykład, jeżeli są takie rzeczy